Za górami, za lasami Nie, w Radomiu Był sobie wielki, piękny pałac Oj, tatusiu, to nie pałac, to hurtownia I była tam piękna królewna Nie królewna, tylko laleczka I pluszowy miś, i klocki, i piłeczki, i samochodziki I całe góry zabawek Kasiu, to nie ta bajka To nie bajki, to Famek Stois, hurtownia zabawek Famek Toys, Poczu się jak bajce Famek Toys, ulica Żeromskiego, 104 232 30. Zaprasza do współpracy hurtownie i sklepy.